Aleluja. Kochani, mamy nowy 2017 rok. Nowy. A wiecie, kiedy Biblia mówi o nowym, kiedy Biblia mówi o nowym, to Biblia mówi o całkowicie nowym, nowiusieńkim. Takim, wiecie, nieskazitelnym. Wiecie, to nie jest tak jak z samochodem, że kupujesz nowy samochód i on ma 20 lat. Nie o takim nowym Biblia mówi, ale Biblia zawsze, kiedy mówi o nowym, to mówi o tym takim, wiecie, samochodzie z salonu. <śmiech> Wprost z salonu, spod igły. Niesamowite. Ja myślę, że dzisiaj, że dzisiaj jest w ogóle takim, wiecie, wspaniałym przywilejem móc usługiwać w tym nowym 2017 roku. I to, co myślę, Bóg chce dzisiaj wykonać, to chce w naszych sercach, ale myślę, że dzisiaj zwłaszcza na poziomie naszego umysłu coś zmienić. Bo wiecie, kiedy idzie nowy rok, to często mówimy o zmianach. Amen? Czy ktoś ma jakieś postanowienia noworoczne? Ja nie mam, bo nigdy ich nie dochowuję, wiecie. Ja po prostu staram się każdego dnia coś zmienić w swoim życiu. Ale myślę, że Bóg chce nas zainspirować dzisiaj do tego, abyśmy nabierali mądrości, kochani. Wierzę, że to, co Bóg chce dzisiaj w nas wykonać, to jest właśnie to. I kiedy Bóg mnie przygotowywał do tego kazania, to wiecie, znacie mnie. Ja chciałem, żeby to było takie kazanie, Aleluja, do przodu, i żebyśmy w tańcu stąd wychodzili dzisiaj. Ale w pewnym momencie Bóg, tak wiecie, sprowadził mnie do parteru, wpadłem w taką taki nastrój nostalgii, zacząłem się zastanawiać nad pewnymi rzeczami. I chciałbym dzisiaj poruszyć ważny temat, który myślę w ostatnim czasie pojawia się często w moim życiu, pojawia się w różnych rozmowach między moimi bliskimi, ale też przyjaciółmi. Ja chcę dzisiaj mówić o mądrości. O mądrości. I chcę zacząć od razu dość, dość tak, wiecie, twardo. Bo to, co jest taką istotą rzeczy, to kiedy czytamy przypowieści Salomona, to mądrość mamy zawsze zestawioną wobec, wobec głupoty. Zawsze w takim, wiecie, w takiej kontrze wobec głupoty. Chcę wam powiedzieć, że istotną rzeczą jest to, że głupota, jaka jest zawarta w Księdze Mądrości Salomona, ta głupota nie dotyczy niewierzących. Ona, tam nie ma mowy o ludziach niewierzących. Ponieważ głupota nie jest robieniem rzeczy, o których się nie wie. Jeśli ktoś nie wie, jaka jest droga, jeśli ktoś jej nie zna no to nie może dokonać właściwego wyboru. Zgadza się? Ponieważ głupota to nie jest robienie głupio rzeczy. Głupota to jest podejmowanie niewłaściwych wyborów, wiedząc, jakie są właściwe. Dlatego, kiedy czytamy przypowieści Salomona, my nie możemy odebrać do swojego życia tylko i wyłącznie, wiecie, nauczania mądrości. A często tak robimy. Wiecie, często otwieramy sobie tą księgę, patrzymy, tam jest coś napisane i mówimy, tak, jesteśmy mądrzy. Nie możemy od razu przyjąć, że jesteśmy mądrzy, że stoimy po stronie mądrości, ponieważ możemy sobie pomyśleć tak, przyjęliśmy Pana Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela do swojego życia, a On był wypełniony mądrością, a to oznacza, że dzisiaj ja też jestem mądry. Haleluja. Gdybyśmy mogli dokonać takiego skrótu, wiecie, to byłoby fantastycznie. O rany, ale by było super. Ale tak naprawdę, ponieważ często stosujemy taki skrót, to to jest przyczyną, dlaczego Biblia mówi o nas, jak, jako że jesteśmy głupcami. Jest taki psalm 14 i 53, i one są bardzo mocno do siebie podobne. Obydwa te psalmy zaczynają się tak. Głupi rzekł w sercu swoim, Boga nie ma. I teraz możesz sobie pomyśleć tak. No, a ja codziennie mówię, że Bóg jest. To nie jestem głupi. Tylko widzisz, głupiec to nie jest ten, który mówi, że Boga nie ma. Ale głupiec to jest ten, który na poziomie serca mówi, że Boga nie ma. Nie dopuszcza Boga do różnych rzeczy. I ten psalm 14 jest niesamowity. I ktoś może powiedzieć, Marcin, to jest taka tylko twoja luźna interpretacja tego psalmu. Ale wiecie, on dotyczy ludzi wierzących. Tam jest bardzo wyraźnie napisane, przeczytajmy sobie bardzo ważny w tym kontekście werset trzeci, Psalm 14, werset 3. I on mówi tak. Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Nie ma kto by dobrze czynił. Nie ma ani jednego. Widzisz, nie możesz od czegoś odstąpić, jeśli w tym nie jesteś. Nie możesz się splugawić, jeśli wcześniej się nie oczyściłeś. Nie możesz zostać splugawiony, jeśli wcześniej się na nowo nie narodziłeś. Biblia mówi, oni odstąpili, oni się splugawili. Ten sam ukazuje nam naród Izraela, kochani, który odchodzi od Bożego prawa, znając Boga. Znając te wszystkie, wiecie, fantastyczne rzeczy, jakie Bóg dla nich zrobił, jak w niesamowity sposób wyrwał ich z Egiptu, jak w wspaniały sposób przeniósł ich do ziemi obiecanej. Oni o tym wszystkim wiedzą, znają Boga, ale decydują się żyć tak, jakby Boga nie było. I można myśleć, Bóg jest. I z takim uśmiechem chodzić na twarzy, Bóg jest ale żyć tak, jakby Boga nie było. Wiecie, my często na płaszczyźnie różnych dziedzin naszego życia mówimy tak, w tym momencie to Bóg na pewno mi nie pomoże. W tej dziedzinie akurat Bóg nie zainterweniuje, ja muszę coś zrobić, bo jeżeli ja czegoś nie zrobię, to Bóg na pewno do tego nie przyjdzie. I są takie dziedziny naszego życia, zgadza się? I są dziedziny życia w naszym życiu, w których my mówimy, Bóg jest. Oddajemy je Bogu i w tych dziedzinach jesteśmy mądrzy, ale są też dziedziny w naszym życiu, w których mówimy, Boga nie ma. Jesteśmy głupcami, bo, ponieważ staramy się żyć własną mocą, zamiast pozwolić Bogu, aby to, to Bóg, wiecie, nas prowadził, aby to Jego działanie i, i żebyśmy podążali zgodnie z Jego wolą. Dlatego jest taki fragment Bożego Słowa, bodajże Mateusza 16, w którym, nie wiem, czy pamiętacie, ale Piotr apostoł jako jedyny usłyszał od Jezusa pewne słowa, ponieważ kiedy... Jezus pyta, za kogo mnie macie, to Piotr Apostoł mówi tak. Ty jesteś Syn Boga Żywego, Mesjasz Prawdziwy. I jako jedynemu Jezus mówi takie słowa. Mówi, nie, ciało i krew, nie krew i ciało ci to objawiły, lecz sam Pan Bóg z nieba. Mówisz to z ducha, z ducha mądrości. Tak, jestem Mesjaszem. Ale kilka fragmentów dalej, Jezus zaczyna opowiadać o tym, że będzie musiał iść do Jerozolimy, że tam będzie cierpiał, że tam będzie umierał męczeńsko, że potem zmartwychwstanie. I Piotr słuchając tego mówi tak, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Wiecie, zaczyna napominać Jezusa. I pamiętacie, co Jezus tam mówi? Zejdź mi z oczu, idź precz szatanie. I zobaczcie, jedna osoba w tych samych okolicznościach Mówi z ducha mądrości, mówi z ducha świętego, mówi z ducha mądrości, ale chwilę później w innej dziedzinie swojego życia mówi z ducha głupoty. Zgadza się? Dlatego bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że nasze życie opiera się na pewnym procesie przemiany, który ciągle się dokonuje. Ciągle i ciągle. I wciąż. I kiedy musimy zrozumieć, że kiedy Boże Słowo mówi o głupocie, nie mówi o niewierzących, ponieważ oni nie mieli wyboru. Bo kto im miał powiedzieć? Oni nie wybierają drogi właściwej, ponieważ oni jej nie znają. Oni są zgubieni, ale my możemy być głupi. My możemy być głupi, to jest ogromna różnica. My możemy być głupi, ponieważ zostaliśmy odnalezieni, ale pomimo to ciągle dokonujemy głupich wyborów. Mądrość to jest siła. Mądrość to jest moc. Mądrość to jest zdolność do dokonywania wy... właściwego wyboru w naszym życiu. Kochani, to co chciałbym jeszcze powiedzieć takiego istotnego, to to, że całym kluczem mądrości jest jedno słowo, które przez nas, chrześcijan, jest bardzo niezrozumiałe. Od początku swojego chodzenia za Panem widzę, że to słowo wśród chrześcijan jest bardzo niezrozumiałe. Wiecie, to słowo to jest wysiłek. Powiedzmy razem wysiłek. Ogromny wysiłek. No. Biblia jest pełna fragmentów, w których jest mowa, że twoje wysiłki nic nie pomogą. I tutaj jest ogromne niezrozumienie. Bo kiedy mówimy o zbawieniu, które nie jest naszym wysiłkiem, Twoje zbawienie nie jest Twoim wysiłkiem. To powołujemy się, powołujemy się zawsze na Jezusa Chrystusa. Na Jego wysiłek. Że to Jego wysiłek, który On podjął w naszym imieniu. Dzięki temu jesteśmy zbawieni. jesteśmy zbawieni z łaski. Amen? Jesteśmy zbawieni z łaski. Za darmo. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. I nasze wysiłki nie otworzą nam nieba. Niebo otworzył nam tylko jeden wysiłek. Jezus Chrystus, który poniósł mę męczęską śmierć na krzyżu Golgoty. Halleluja. I teraz mocno, mocno się skoncentrujcie, zapnijcie pasy, bo myślę, że powiem coś bardzo istotnego. Żaden wysiłek nie otworzy nam nieba. Ale uwaga, uwaga, z pełną odpowiedzialnością i z pełną świadomością to powiem. Ale tylko wysiłek da Ci lepsze życie. Jeszcze raz to powiem. Twoje wysiłki nie otworzą ci nieba, ale tylko wysiłek da ci lepsze życie. Nie można bez wysiłku wejść w lepsze życie, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Jeśli podejmujesz jakikolwiek wysiłek, aby Bóg ciebie zaakceptował, to jesteś w błędzie. Ale jeśli podejmujesz jakikolwiek wysiłek, aby zmienić swoje życie, to jesteś na najlepszej drodze. Ja myślę, że to jest bardzo ważne i myślę, że to w kontekście dalszego rozwoju nas samych, ale też naszego Kościoła jest jest zrozumieć, że my potrzebujemy pewnego wysiłku. Nie możemy ciągle siedzieć i modlić się, że coś nagle spadnie nam na głowy i że to się stanie, tak samo istnie, bo ty musisz podejmować w swoim życiu wysiłek. Musisz iść do pracy, żeby mieć pieniądze. Tak czy nie? Jeżeli chcesz, żeby ten Kościół rósł, to musisz podejm podejmować codziennie wysiłek. Halleluja! Wiecie, z jednej strony jest to proste, ale z drugiej strony jest to bardzo ważne, ponieważ my jako ludzie często dokonujemy, podejmujemy niesamowite wysiłki, aby Bóg nas zaakceptował, ale nie podejmujemy wysiłku, aby jakkolwiek się zmienić. Larry Krab, autor wielu poczytnych książek, on powiedział tak, że większość ludzi kroczy jakoś przez życie, jakoś sobie radząc, ale w ogóle się nie zmieniając. I ważne jest to, aby nie podejmować wysiłku, aby Bóg nas zaakceptował, ponieważ On już to zrobił, ale twoja zmiana, przemiana twojego życia, twój sposób życia będzie wynikiem twojego wysiłku. Kochani, mądrości nie można złapać jak grypy. Mądrość trzeba nabyć. I czytamy to bardzo wyraźnie w przypowieściach Salomona w czwartym rozdziale, w 7 wersecie. Początek mądrości jest taki. Nabywaj mądrości i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Wiecie, to jest początek mądrości. Początkiem mądrości jest też bojać Pana, ponieważ bojać Pana, kochani, to nie jest strach przed Bogiem. Bojać Pana to jest strach, to jest lęk przed, przed tym, że mogę żyć bez Boga. Wiecie, ja się boję tego, że mogę żyć bez Boga. To jest taki strach, który mnie wypełnia. Taki dobry, mobilizujący strach, który mnie wypełnia. Ponieważ życie bez Boga jest życiem wprost do potępienia. Życie bez Boga jest, wiecie, życiem wprost do upadku, wprost do... Bez owocności. Więc jeśli zaczniesz naprawdę się bać, że stracisz swoje życie, to możesz być mądry. I kiedy mówię stracisz swoje życie, to nie mówię, wiecie, o, o nowonarodzeniu. Ja mówię, że tutaj na ziemi ty możesz mieć lepsze życie. Że tutaj na ziemi twoje życie może wyglądać zupełnie inaczej. Ja wiem, kochani. Wielu wierzących z nas, wielu wierzących generalnie, jest spakowana i czeka na niebo. Wiecie, mają takie wielkie walizki, ze swoimi jakimiś, wiecie, przez lata, lata takimi... Oni tam sobie to zbierali wszystko. Mają swoich ulubionych autorów książek, wiecie, którzy tylko oni są nieomylni. Mają jakieś inne tam, wiecie, rzeczy, jakiś taki swój zapas swoich, swoich, swoich jakichś przeżyć przez lata. I oni tak siedzą na tych walizkach i czekają na niebo. Ja mam teraz na, na początku 2017 roku, mam dla ciebie pewną zachętę. Rozpakuj się i po prostu zacznij żyć. Bo wielu ludzi, którzy są wokół Ciebie, są zmęczeni już Twoim spakowaniem. Ci ludzie są zmęczeni już Twoim oczekiwaniem na niebo. Bóg ma naprawdę dla Ciebie coś dobrego. Ma dla Ciebie lepsze życie. Bóg ma pewną zmianę dla Ciebie, której możesz doświadczyć, jeśli tylko będziesz chciał już w tym 2017 roku. Hallelujah. Mądrości to jest zarówno bać się Boga i dlatego ja nie pójdę bez Boga w życie, ale przy okazji, przy tym wszystkim, za wszystko, co mam, będę nabywał mądrości i będę nabywał rozumu. Amen? I teraz chciałbym, abyśmy otworzyli Księgę Izajasza, rozdział 11, i dwa pierwsze wersety przeczytamy. Izajasza 11, werset 1 i 2. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. Kochani, to słowo tyczy się Jezusa Chrystusa, to jest słowo prorocze, które tyczy się Jezusa, ale to jest słowo prorocze, które tyczy się także Ciebie. Ponieważ ten sam Duch Święty, który spoczął na Jezusie Chrystusie, ten sam Duch mądrości dzisiaj spoczywa na Tobie. I czytamy tutaj, że to jest właśnie duch Pana i to jest duch mądrości, ale też, że jest to duch rozumu. I o tym chcę trochę więcej powiedzieć, ponieważ też Adaś na początku tym słowem wstępnym troszkę to wywołał. Te słowo rozum, one nie dotyczy twojego mózgu. Tu nie chodzi o twój mózg. I teraz powiem więcej. To nawet nie dotyczy twojego rozumu. Gdybyśmy wzięli to słowo w dosłownym tłumaczeniu, to to jest słowo zrozumienie. Zrozumienie. Jest to duch zrozumienia. Dlatego zobaczcie w swojej Biblii, że mądrość i rozum, mądrość i zrozumienie, one idą zawsze w parze. Nie możesz uchwycić mądrości bez zrozumienia. Najpierw musisz zrozumieć i to zawsze stanie przed. Definicja mądrości jest taka. Jest to zdolność do właściwego dokonywania wyboru. Dlatego ludzie, którzy są mądrzy, są mistrzami życia. To są geniusze życia. Wiecie, my mamy problem ze słowem geniusz. Bo myśmy uwierzyli w taki mit, że słowo geniusz to dotyczy tylko takiej małej grupy ludzi. Wiecie, takich tylko szczególnych, wybranych. Natomiast tak naprawdę chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, że nie ma limitu, aby być geniuszem życia. Świat bardzo źle rozumie geniusza, ponieważ świat rozumie geniusza jako tego, który ma ogromny zasób wiedzy. Wiecie, poznałem niedawno człowieka, który ma ogromny zasób wiedzy. Jakby to powiedzieć, łeb jak sklep. Wszystko zna. On Biblię zna na pamięć, wiecie? Wszystko. Wszystko zna na pamięć. Ale kompletnie nie radzi sobie w życiu. Ciągle jest depresjonowany, Ciągle gdzieś, wiecie, się gubi w tym swoim życiu. A ma ogromną wiedzę. Ten człowiek to jest chodząca Wikipedia. Powiesz mu hasło, a on... I wszystko, wie. Nie o taki geniusz życia mi chodzi. Nie o takiego geniusza mi chodzi. Ale geniusz życia to jest ten, który dokonuje właściwych wyborów, mając właściwe zrozumienie i właściwy zakres informacji, jakie potrzebuje do życia. Wiecie, w szkołach często uczymy się pewnych rzeczy, które w ogóle nam nie są przydatne później w życiu. Które nie czynią z nas w ogóle żadnych geniuszy, a wiedza, wiedza na ten temat w ogóle potem nie przydaje nam się w życiu. I ludzie są tak, wiecie, produkowani, że dużo wiedzą, ale potem i tak nie wykorzystują tej wiedzy. Więc geniusz życia to jest ten, który dokonuje właściwego wyboru, mając właściwy zasób informacji. Dla swojego życia. Dla swojego życia. Dlatego jeśli wzbudzisz w swoim serce pragnienia bycia geniuszem życia, to jest to samo, jakbyś, jakbyś wzbudził takie pragnienie bycia mądrym. Biblia mówi, abyśmy pragnęli mądrości bardziej niż srebra, bardziej niż złota, bardziej niż korali, bardziej niż klinotów, a to oznacza, że potrzeba, jaką człowiek gdzieś w sobie nosi, to nie jest wcale potrzeba materialna, finansowa, ale to jest potrzeba mądrości. Ja to przerażę. Życie potrzebuje naszej mądrości, dlatego że bez mądrości nasze pieniądze, nasze finanse, nasze zaopatrzenie, wszystko to, co w naszym życiu zdobyliśmy, co jest dla nas jakimś tam sukcesem, co jest dla nas jakąś wartością, to nie ostoi się to zawsze będzie nam gdzieś uciekać. Kochani, i bardzo ważne, tylko mądrość przyciąga i tylko mądrość zatrzymuje. Dlatego się, stawaj się geniuszem życia, bo to nie jest tak, że to jest tylko dla tych, co się tacy urodzili. Ja się cieszę, że ja się tak nie urodziłem, więc to jest dla każdego z nas. Dla mnie i dla ciebie. Kochani, kluczem do zdobycia wiedzy jest pamięć. Są geniusze, którzy potrafią usłyszeć i zachować w swoim sobie coś na bardzo długo. I czasem nawet takie jako małe dzieci, nie wiem, spotykacie takie małe dzieci, które w takim krótkim obszarze czasu zdobyły dużą wiedzę. I oni są, są geniuszami, to w nich zostaje, są geniuszami. Ale kluczem pamięci jest zrozumienie. Jeśli, czerpa, jeśli próbujesz czerpać tylko wiedzę, wiecie, wiedza jest ulotna. To tak jak z tym dzisiejszym kazaniem. Teraz siedzisz i mówisz nawet amen i być może w swojej głowie mówisz, Zgadzam się z tym, albo się z tym nie zgadzam. Ale wyjdziesz stąd i jeśli nie wykonasz jakiegoś wysiłku, to ta wiedza szybko uleci. Dlatego kluczem do tego, aby wiedza została, jest zrozumienie. Wiecie, ja jestem mistrzem 3 razy Z. Jak się okaże, później wy też. Zakuć, zaliczyć, zapomnieć. I ja naprawdę bardzo często tak w swoim życiu postępowałem, uję też, często. Potrafiłem przed maturą, miałem jakieś, jakiegoś przedmiotu maturę, ja się uczyłem noc, noc przed egz porannym egzaminem. Wiecie, ja się nie mogłem wcześniej uczyć, bo jestem pełen dziury, jak ja bym się wcześniej uczył tydzień albo miesiąc przed, to by to wszystko ze mnie wyleciało. Ale uczyłem się noc przed egzaminem, rano szedłem, wiecie, tra, ta, ta, ta, ta, ta mówiłem, co tam mówiłem, zaliczałem na najniższy poziom, na najniższy pułap, często nie rozumiałem nawet tego, co mówię, a potem wychodziłem i całkowicie zapominałem. Ale zaliczałem. Dlatego, że wszystko, co chwycisz jako informację, to ma tendencję do tego, żeby uciec. Ale wszystko, co w swoim życiu zrozumiesz, to z tobą zostanie na zawsze. Dlatego początkiem mądrości jest zrozumienie. Wiecie, zrozumienie to jest coś więcej niż wiedza. Definicja wiedzy jest taka, posiadać zasób informacji. Coś wiem, wiem coś o czymś, mam pewne informacje. Natomiast zrozumienie jest czymś więcej. Zrozumienie jest perspektywą, kochani zrozumieniem wartości, natury, rzeczy, które poznajemy. Jeśli wejdziesz i złapiesz właściwą perspektywę, jeśli złapiesz znaczenie danej informacji albo danej rzeczy, albo danej osoby, co jest bardzo ważne, bo my często musimy podejmować decyzje w sprawie pewnych osób, których totalnie nie rozumiemy. I kiedy my podejmujemy decyzje wobec tych osób, często je ranimy, bo nie robimy wysiłku, aby zrozumieć tych ludzi, tylko z góry ich oceniamy, przez co później podjęte przez nas decyzje są błędne. Musimy zacząć siebie rozumieć nawzajem, aby dokonywać właściwych wyborów. Jeśli złapiesz naturę tego, co w, tego, wtedy będziesz mógł właściwie uchwycić wartość. A wszystko, co ma wartość, tak naprawdę kieruje naszym życiem. Jeśli nadajesz czemuś wartość, to za tym idziesz. Jeśli odbierasz czemuś wartość, to od tego odchodzisz. Młody chłopak, młoda dziewczyna, czy może nawet starsi, Zakochują się w sobie. Jedna osoba drugiej nadaje wartość. Wszystko, co w jego życiu, w tym momencie się liczy, to jest właśnie ta osoba. Ona jest najbardziej wartościowa. Nic, wiecie, na obkoło się nie, nie, nie liczy. Idziemy za tą osobą, jesteśmy przy tej osobie. Ale wiecie, mijają miesiące, lata, często tak jest. Zaczynamy odbierać wartość tej osobie i nadajemy tą wartość innym rzeczom, które są wokół nas. I ta osoba już nie ma takiej samej wartości. I siłą rzeczy my odchodzimy od tej osoby. Wszystko, czemu nadasz wartość, pójdziesz za tym. A wszystko, czemu odbierzesz wartość, odejdziesz od tego. Nasze życie jest kierowane wartościami. I my może nawet tego nie, nawet nie czujemy, ale podświadomie nasze serce zawsze będzie szło za jakimiś wartościami. Nasze serce zawsze będzie szło za jakąś wartością. Biblia mówi tam serce twoje, gdzie skarb twój. Biblia nie mówi, gdzie wiecie, gdzie twój e, skarb, tam serce twoje, tylko gdzie serce twoje, tam skarb twój. Więc serce idzie za tym, co jest dla niego wartością. Więc teraz na początku tego roku w kontekście naszej wspólnoty, w kontekście naszego Kościoła każdy z nas pojedynczo mógłby sobie zadać takie pytanie, co jest moją wartością, co jest dla mnie ważne. Co jest moim skarbem? Czemu nadaje znaczenie? Kochani, chcę wam powiedzieć, że wiedza jest bez znaczenia. Więc jeśli dzisiaj nie poruszasz się w duchu zrozumienia, tylko w samym takim duchu wiedzy, informacji, to możesz posłuchać i równie dobrze stąd wyjść i nic nie zmienić w swoim życiu. Dlatego, że wiedza nie nadaje wartości. Wiedza jest przyjmowaniem w informacji tylko tyle. Ale w sobie masz ducha zrozumienia, który ma możliwość i zdolność nadania wartości. Nadania wartości temu, co słyszysz. I jak nadasz wartość, to to zostanie nawet jeśli się skończy. Jeśli nadasz wartość temu kazaniu, to nawet jeśli ono się skończy, on, nawet jeżeli ja skończę, to ono się dla ciebie nie skończy. Wrócisz do domu i Bóg tak jak dzisiaj rozpoczął tą pracę, dalej będzie ją kontynuował. Ty zaczniesz szukać, otworzysz swoją Biblię. Być może, wiecie, za jakiś czas po raz kolejny wrócisz do tego kazania. Wykonasz jakąś pracę, to z tobą zostanie, nawet jeśli się skończy. I Biblia mówi, nabywaj mądrości i za wszystko, co masz, uchwyć zrozumienie. Czyli zrób wszystko, co jest możliwe, co jest w twojej mocy, aby uchwycić znaczenie tego, aby uchwycić właściwą perspektywę i żeby nadać temu właściwą wartość. I kochani, i właśnie dlatego potrzebny nam jest do tego wysiłek. Wysiłek. Bo żeby to wszystko, o czym wcześniej mówiłem, w ogóle miała jakąś siłę sprawczą, ty musisz wykonać jakiś wysiłek. To się nie stanie samo. Siedząc tu nie chwycisz zrozumienia, żeby coś zrozumieć, musisz podjąć wysiłek, musisz podjąć wysiłek, aby wyjść stąd i zapamiętać, i, i wyjść stąd i nie tylko zapamiętać, ale zostać zwycięzcą. Bo niestety my w kościele też, kochani, nauczyliśmy się żyć takim trzy razy z. Zasłuchać, zaliczyć, zapomnieć. Ale ty dziś możesz zostać czwartym z. I wcale nie mówię, że, żeby został Zorro, ale żeby został zwycięzcą. Niech nas Pan Bóg błogosławi w tym nowym 2017 roku. Niech wszystko, co, co dzisiaj stanie się nowe. Amen. Amen, dzięki Marcin. Gdzie ta Monia? Siedzi tu Monia. Chodź, Monika. Monika chciałaby się podzielić z nami. Słowem. Witajcie, chcę się podzielić z wami słowem, bo jak się modliliśmy, to miałam pewne widzenie, ja się tak zastanawiałam i się trochę biłam z myślami, czy w ogóle to mówić, bo czasami to może być coś od nas. Ale po tym, co Marcin powiedział, chcę wam to przekazać, bo jak się, kiedy się modliliśmy, to zobaczyłam taką, wiecie, leśną drogę i ona była zasłana kłodami kłodami po prostu, pnie drzew i takie duże kłody. Wiecie, aż się przeraziłam tak po prostu pomyślałam sobie o Boże, takie po prostu coś tak trudnego naprawdę przed nami. I wtedy przyszło do mnie takie słowo y, o tym, że wiele nieszczęść spotyka Sprawiedliwego, ale Pan wybawi go ze wszystkich, wyprowadzi go ze wszystkich. Y, wiem, że mam to Wam przekazać z tego względu, że to słowo y, wiecie, chodzi o to, że ta droga jest przed każdym z nas. Ja wiem, że to jest początek roku. Mnie to też przeraziło. Myślę, Boże, może coś takiego lżejszego troszkę. Ale wiecie, ta droga jest przed każdym z nas. Ja to tak widzę, że Bóg chce nas przeprowadzić i On chce, żebyśmy przeszli przez tą drogę właśnie, zwycięz... właśnie jako zwycięzcy. To, jak ją przejdziemy, zależy od nas, ale my mamy Bożego Ducha, wiecie. I Duch Boży jest duchem mądrości właśnie. Duch Boży jest duchem mądrości i Słowo Boże mówi, żebyśmy o tą mądrość prosili i Bóg daje chętnie i bez wypominania. I On chce przez tą drogę pełną kłód, bo pewnie takie rzeczy przyjdą na nas, chce nas przeprowadzić zwycięsko. Nie chce, żebyśmy się przez to wszystko, wiecie, tak przeczołgali i wyszli tacy poobijani i tacy po prostu naprawdę... Chce, żebyśmy przeszli zwycięsko, ale potrzebujemy świętego ducha, ducha mądrości. Amen. Amen. Dziękuję, Moniko. Mądrość potrzebna. Mi jest bardzo potrzebna każdemu z nas. Prosimy teraz o ogłoszenia. Gdzie jest ktoś, kto... A. I? prośba zboru w Wołczynie, zakup budynku dla zboru. Już chyba po raz ostatni jest to ogłoszenie, bo będziemy przekażemy pieniądze dla tego kościoła. Jeśli jeszcze kogoś Pan porusza czyjeś serce, proszę zgłosić się do Jasi z finansami. Budują kościół, chcą mieć nowy budynek. Wiem, że jest to kino na razie, a ma być z niego kościół. Także niech ich Bóg błogosławi. Proszę następnie. Piąty styczeń, czwartek, godzina dziewiętnasta, hotel Karkonosze, Monia, proszę. Powiem tak, zachęcam was bardzo, wiecie, bo było mówione w zeszłym tygodniu, dla tych, którzy nie byli, to przyjeżdża do nas pastor z Boru, z Opola, pastor Mariusz Muszczyński i to będzie spotkanie takie autorskie o jego książce, którą napisał, bardzo fajna książeczka i bardzo was zapraszam. A jeżeli chodzi o szczegóły, to ja bym prosiła tak. Osoby, które już się zdecydowały, albo wiecie, że będziecie chcieli przyjść. Ja potrzebuję mniej więcej wiedzieć, ile będzie osób, żeby to sobie dobrze rozplanować i zorganizować y, tak, jak trzeba. Więc bardzo bym prosiła, żebyście do mnie powiedzieli, przekazali mi to, kto będzie. To jest jedna prośba. Jeżeli by jakaś siostra jeszcze mogła upiec ciasto, to też bardzo proszę. Y, pytaliście mnie o książki. One będą, będzie je, będzie je miał, sprzedawał, podpisywał, także będą. I jeszcze mam taką prośbę, spotkanie jest na dziewiętnastą, ale bardzo was proszę, te osoby, które chcą przyjść, żebyście byli jakieś 15 minutek wcześniej, dobrze? Bo tam będzie kawa, herbata, ja bym chciała, żebyśmy po prostu ten czas, który mamy, żebyśmy wykorzystali dobrze. Więc o 19, żebyśmy sobie już siedzieli, żeby każdy miał jakąś kawkę, herbatkę i żebyśmy nie marnowali tego czasu, który będziemy mieli wspólnie. To tyle. Dziękujemy. Następny. O. 13 stycznia, piątek, godzina 19, wieczór chwały, zapraszam, dobry czas, bardzo dobry czas zawsze, także zapraszam Kościół na wieczór chwały, proszę następne. Marcin, chcesz coś powiedzieć? 21 stycznia, sobota, 12-14, Kościół uliczny na rynku, módlmy się do Pana, żeby była ładna pogoda, żeby było tak jak dzisiaj, świeciło słońce, może troszkę mniejszy mróz i... Proszę, niech będzie jak ma być, tak? Mówisz, przejdziemy przez to. Amen, amen. Zapraszam Kościół do wzięcia udziału w Kościele ulicznym. To już chyba ostatnie ogłoszenie. Ja jeszcze mam ogłoszenie jedno. Za tydzień przygotujcie się, przygotujcie swoje serca, pomyślcie o tym, co wydarzyło się w tym